Jutro o tej samej porze. Dwójka jesteś na miejscu. Aleksandra Kurzak. Minęła trzynasta. W dwójce to czas na kolejne wydanie Wiadomości Kulturalnych. Aldona łaniwska wok, zapraszam. Katowice zostały ogłoszone gospodarzem Classical Next 2027, największego międzynarodowego spotkania branży muzyki klasycznej i jej nowych form. Wydarzenie odbywać się będzie od 11 do 14 maja przyszłego roku w ramach programu Polskiej Stolicy Kultury Katowice Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Classical Next gromadzi przedstawicieli branży muzycznej z ponad 50 krajów świata. Program obejmuje interaktywną konferencję, prezentację projektów artystycznych, koncerty showcase'owe, pokazy filmowe, targi branżowe, doroczną nagrodę za innowacyjne przedsięwzięcia muzyczne oraz liczne wydarzenia networkingowe. Równolegle z programem realizowany jest Classical Next Fellowship, który wspiera wybitne talenty na wczesnym etapie kariery. Wydarzenie jest otwarte dla profesjonalistów ze wszystkich sektorów branży muzycznej. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz rocznicę drugiej masowej deportacji na Sybir. Z tej okazji w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w projekcie Wejście w Historię pokazywane są trzy serwetki wyhaftowane na zesłaniu przez Jadwigę Makarską. Są one zapisem przeżyć, mówi Monika Sołduszkiewicz z działu zbiorów. Kiedy trafiamy z własnego domu do izby, którą musimy dzielić z jedną bądź dwoma rodzinami, która jest zupełnie surowa, musimy sobie te nowe warunki i te obcą dla nas przestrzeń zaadoptować do tego, żebyśmy mogli w niej funkcjonować. Haftowanie serwetek i położenie ich na stole jest niczym wobec tego, że trzeba iść na drugi dzień do pracy i pracować przy wyrębie tajgi. Niemniej są to takie małe elementy, które tworzą komfort psychiczny. Serwetki Jadwiga Makarska przywiozła do Polski, kiedy w 1946 roku wróciła z Syberii. Trzy wyhaftowane prace do końca maja można oglądać w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tymczasem w Lublinie trwa wystawa dzieł Piotra Fąfrowicza. To malarz i ilustrator. Jego twórczość była prezentowana na wielu ekspozycjach indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą. Był wielokrotnie nagradzany. Ta wystawa prezentuje różnorodność moich prac, mówi Piotr Fąfrowicz. Wybraliśmy specjalnie książeczki ilustrowane, bardzo różnorodne, dlatego że ja wychodzę z założenia, że każde takie wyzwanie ilustratorskie jest inne i trzeba znaleźć sposób, żeby najlepiej to zilustrować. Tym bardziej, że książki dla dzieci wszystkie są w jakimś sensie, uczą. Także tutaj mamy bajki z różnych stron świata i usiłuję dzieciom pokazać trochę tej kultury, jakiejś prawdy takiej plastycznej. Wystawę prac Piotra Fąfrowicza można oglądać w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Peowiaków w Lublinie. Otrzymali ją dotychczas m.in. Michaił Gorbaczow, Daniel Barenboim i pośmiertnie Aleksiej Nawalny. Wczoraj przyznawaną od 2010 roku Pokojową Nagrodę Miasta Drezna otrzymała polska pisarka i działaczka na rzecz praw kobiet Klementyna Suchanow. Podczas uroczystości w słynnej Sempe mowę pochwalną wygłosił były wieloletni minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn. Urząd Miasta Drezna ogłosił, że nagroda dla Klementyny Suchanow jest wyrazem uznania dla jej zaangażowania na rzecz demokracji, wolności i pokoju. Jej odważne działania na rzecz praw człowieka mają oddźwięk daleko poza granicami Polski, stwierdza oświadczenie. Polska autorka i aktywistka była organizatorką i uczestniczką głośnych protestów przeciwko ograniczaniu prawa kobiet do aborcji oraz w sprawie niezależności sądów i wolności zgromadzeń. W rozmowie z Radiem MDE laureatka stwierdziła przyzwyczaiłam się do bycia i monitorowaną. Bycie docenianą to coś nowego. Międzynarodowa Pokojowa Nagroda Miasta Drezna przyznawana jest corocznie w rocznicę zniszczenia Drezna przez aliantów. Według organizatorów nagroda ma również na celu przeciwdziałanie zawłaszczaniu Dnia Pamięci w Dreźnie przez prawicowych ekstremistów. Z Berlina dla wiadomości kulturalnych, Jagoda Engelbrecht. To były Wiadomości Kulturalne. Na kolejne zapraszam o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Reklama. Są takie głosy, które rozpoznajesz po jednym zdaniu. Kocham Pana, Panie Słuchu, z całych sił. Dziękuję.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 Kiedyś był tu teatr. Monika Pirch i Tomasz Mościcki. Dziś zabierzemy Państwa w miejsce, gdzie niegdyś mieściła się scena narodowa, ale wciąż w tym miejscu stoi budynek. To budynek Sądu Najwyższego. Od 1779 roku Teatr Narodowy mieścił się w osobnym gmachu na Placu Krasińskich. Pozwolę sobie przypomnieć wobec tego, jak to miejsce wyglądało jeszcze za mojej, no już całkiem długiej, pamięci jeszcze obejmującej studia w publicznej Szkole Teatralnej. Otóż jeszcze w połowie lat 80. to miejsce, o którym będziemy mówili, było na początku takim bardzo obszernym, bardzo rozległym gazonem. Widok, który do dzisiaj mam przed oczami, to był taki wysoki rząd w takich wysokich topul które zdążyły tam wyrosnąć. Potem ten gazon ustąpił miejsca parkingowi autokarów, które nadjeżdżały coraz większymi masami i przywoziły ludzi, którzy przyjeżdżali z różnych części Polski, żeby obejrzeć Stare Miasto. A w 1987 roku miejsce zaczęło zmieniać swój wygląd. Pojawił się bardzo kontrowersyjnie wówczas przyjęty pomnik nie Powstania Warszawskiego, tylko Powstańców Warszawy, o który odbyło się kilka sporów i awantur. A już znacznie, znacznie później, no to topografia tego miejsca zmieniła się nie do Poznania, dlatego, że wyrosł tam taki postmodernistyczny budynek mieszczący dzisiaj Sąd Najwyższy dzieła Adama Budzyńskiego. Niegdyś bardzo takiego modnego architekta, przypomnijmy, także biblioteka uniwersytecka. No ale kiedy patrzymy na ten pomnik no właśnie Powstańców Warszawy, no to obyczajem tej audycji możemy sobie westchnąć, kiedyś był tu teatr. Trzeba jeszcze powiedzieć, że w naszej wędrówce towarzyszy nam profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej i Teatralnej, Leona Schillera w Łodzi. Profesor Patryk, Patryk Kęski. Kęski. Witamy Witamy samy. Samy. Dzień dobry Państwu. Profesorze, no więc właśnie, czy ten pomnik Powstańców Warszawy to jest dokładnie to miejsce, czy eee. też obok? czy znaczy, pomnik Powstańców Warszawy i gmach sądu właśnie stoją w miejscu dawnego teatru, zwanego teatrem na Placu Krasińskich? No i pewnie tę opowieść należałoby w związku z tym zacząć raczej od samych Krasińskich i pałacu. Otóż w XVII wieku Jan Dobrogost Krasiński, który był bardzo zamożnym człowiekiem, zresztą pod Skarbiem, wielkim postanowił sobie wybudować barokowy pałac i właśnie zaprojektowano mu gmach pałacu który przyjął od jego nazwiska nazwę Pałacu Krasińskich, jeden z najpiękniejszych barokowych pałaców w Warszawie. Tilman z Gameren. Tak, Tillman tak z to zaprojektował. Zaprojektowany został ten pałac w ten sposób, że został umieszczony pomiędzy okazałym ogrodem, a równie okazałym dziedzińcem. Od jednej strony, czy jakby od strony Żoliborza wybudowano też oficynę pałacową, przez co plac został już w pewien sposób częściowo zamknięty. No, z drugiej strony też planowano tę oficynę. Ta oficyna nie powstała, więc ulica Miodowa po prostu dochodziła i kończyła się na Placu Krasińskich. On był bardzo duży. Tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście no to miejsce w latach 80 wyglądało jeszcze inaczej. Ja też je doskonale pamiętam, bo tak się złożyło, że w Pałacu Krasińskich w Bibliotece Narodowej pracowała moja mama i często jako dziecko bywałem tam gościem. No i z okien patrzyłem właśnie na ten rozległy plac, gdzie dzisiaj możemy oglądać sąd. W wyniku tych wszystkich przebudów ten plac został bardzo zwężony, bo jeszcze poszerzono tam jednie, przesunięto te Ale są te, te fotografie, prawda, tak, które tak. obrazują ten plac. Ale no widać, że, że są duże, duże różnice. Także miejsce było dosyć charakterystyczne. Tak się złożyło, że ta odnoga Krasińskich, do której ten pałac należał, wymarła i inni spadkobiercy z tego rodu ostatecznie no, musząc się jakoś tym dziedzictwem podzielić, sprzedali pałac Rzeczpospolitej. Dlatego też ten pałac czasami jest nazywany nazywany Pałacem Rzeczpospolitej. Tam się różne urzędy mieściły, w późniejszym czasie także sądy, więc pełnił funkcję publiczną. No a dzisiaj to są zbiory specjalne biblioteki. Tak, dzisiaj zbiory specjalne biblioteki Ale Narodowej. czy pod dawnym teatrze fragmenty murów gdzieś zostały? A niestety tam na miejscu to raczej ich nie ma. Natomiast właśnie zacząłem tą opowieść od gmachu Pałacu Krasińskich, dlatego żeby zwrócić uwagę, że właśnie no powstało w Warszawie, w atrakcyjnym dosyć miejscu, no bo ta u wylotu nowego i starego miasta, na zakończeniu ulicy Miodowej, która była pełna różnych rezydencji i pałaców, powstał piękny plac, ciekawe założenie, które w dodatku stało się własnością państwa w XVIII wieku. Dlatego to nieprzypadkowo tam wybrano siedzibę na miejsce teatru, bo było to miejsce bardzo dogodne. Czy to było prestiżowe miejsce. Prestiżowe proszę. miejsce. Do tego no, najprawdopodobniej myślano właśnie o efektownym jego zabudowaniu, tak żeby ze wszystkich stron ten plac był odpowiednio ukształtowany i stąd właśnie od strony nowego miasta umieszczono Teatr. Co do stron, może będziemy tutaj właśnie używać pojęć typu Żoli, Nowe Miasto i tak dalej, bo w rewelacyjnej książce profesora Raszewskiego Jedynej monografii. Jedynej tego monografii, tak, poświęconej temu teatrowi, która jest naprawdę wynikiem niesłychanych badań i owocnej interpretacji. Kierunki świata, moim zdaniem, są jedyną tą rzeczą słabo określoną, dlatego że tutaj profesor używał kierunków północ, południe, Zachód, które się nie zupełnie pokrywają stanem faktycznym, bo tam mamy do czynienia z północnym wschodem, czy północnym zachodem, dlatego takie geograficzne określanie stron tego teatru raczej może wprowadzać w zamieszanie, bo nigdy nie wiadomo, czy mowa o zachodzie, czy o południu. No tak, ale Profesor Groszewski Czez... mieszkał w okolicy i bardzo tak. długo no czekał na to, żeby ten teatr po drugiej codziennie stronie. Miejsce, tak. Tak. Codziennie mijał Plac Krasieńskich, ale też warto powiedzieć, że on wierzył długie lata w to, żeby ten teatr Teatr, teatr narodowy ponownie wrócił. Tak, bo on w, miejsce tej siedziby. on w raptularzu, właśnie już pod koniec swojego życia dał wyraz swojej niechęci y, pomysłowi odbudowy teatru narodowego w tym miejscu. Mówił, że zawsze była to po prostu buda wciśnięta w podwórze tego ogromnego budynku koraciego, y, że to jest niefunkcjonalne. No i wygląda, przede wszystkim profesor też bał się pewnej rzeczy. To znaczy tego tak zwanego inkuba, który tam siedzi w tych murach, który sprawił, że ten teatr narodowy raz rozmaitości, a potem dwa razy w narodowy po prostu zgorzał. A ponieważ profesor był metafizykiem, no jak każdy człowiek teatru, a był człowiekiem teatru, jednak wygląda na to, że był nieco zabobonny. On uważał rzeczywiście, że naj, najszczęśliwszym miejscem dla tego teatru byłoby, Postawienie, restytuowanie go w tym samym miejscu. Pomysł jest całkiem niezły, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz. I o tym dzisiaj, panie doktorze, będziemy rozmawiali. Że ten teatr istniał tam stosunkowo niedługo. Budynek stał blisko 100 lat. Mm -hmm. teatr, teatr funkcjonował od 1779 90. do 1833 roku. roku. Czyli stosunkowo, tak. stosunkowo niedługo. Ale trzeba powiedzieć, że nie był to długi żywot. Ale warto było żyć tak krótko. Z powodu tego krótkiego żywota w zasadzie wzięła się jego nazwa, bo w momencie, kiedy powstał budynek na Placu Teatralnym, żeby odróżnić dwa te budynki, zaczęto używać tej nazwy. Panie na tak, a ja proponuję, żebyśmy może zaczęli naszą opowieść o tym budynku od tak zwanego stanu faktycznego. Jest 1779 rok, istnieje jeszcze Pierwsza siedziba Teatru Narodowego. Ona dożywa swoich dni. Pierwsza już niezupełnie, bo no, operalnia to już Ta, była... była ruiną. Pierwsza siedziba, tak, i ona została już zaraz Rozebrana. Natomiast drugą siedzibą Teatru Narodowego był ówczesny Pałac Radziwiłowski, czy obecna siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej. Miejsce Z... obrad okrągłego stołu. Tak, tam właśnie w wielkiej sali, w której, nie wiem, wręcza się teki ministerialne tu przecież nominacje profesorskie w tej dużej kolumnowej sali, był wbudowany po prostu teatr, czyli widownia i scena po prostu były wbudowane w jedno wielkie pomieszczenie, które ma wysokość dwóch kondygnacji. 1774 Czwarty do 78. lata tam debiutował Wojciech Bogusławski tak dokładnie jest. w tej sali. Ten gmach był wówczas własnością Karola Radziwiła, nazywanego Panie Kochanku. I on nie bardzo, będąc zadowolony z rządów Stanisława Augusta, byli w konflikcie dużo podróżował po Europie, to też przez jakiś czas ten Pałac Warszawski mu nie był potrzebny, ale potem dosyć gwałtownie do Warszawy wrócił no i wymówił dalszą właśnie, dalszy wynajem tego teatru osobom zarządzającym. W związku z czym, no naprawdę tak z dnia na dzień powstał problem, gdzie się ma podziać teatr. A sytuacja wówczas była taka, że zarząd teatru właściwie był stopniowy, trójstopniowy, dlatego, że najważniejszą osobą, jeżeli chodzi o odpowiedzialność teatralną właściwie był właściciel monopolu teatralnego. W XVIII wieku w wielu krajach zaczęły powstawać monopole teatralne przyznawane czy to instytucji, czy konkretnej osobie. No w Warszawie właśnie konkretna osoba dostawała taki przywilej teatralny na prowadzenie widowisk. Jeżeli ktoś inny chciał występować bez jej zgody w Warszawie, no to musiał płacić jakieś pieniądze. Natomiast ta osoba miała prawo do prowadzenia teatru. Czasami też jeszcze jakichś dodatkowych atrakcji przy tej okazji. No, przypomnijmy, że tym y, właścicielem tego monopolu. Opolu był człowiek królowi, że tak powiem niesłychanie Bliski. Tak jest. Franciszek Ryks, który zaczynał jako kamerdyner i fryzjer królewski, ale zrobił karierę, uzyskał tytuł Panie starosty doktorze, piaseczyńskiego. Nie ma nic ciekawszego niż fryzjerzy i kamerdynerzy, ponieważ oni wiedzą niesłychanie no, dużo zwłaszcza o Zwłaszcza fryzjer klasów. królewski to jednak myślę, że jest poważna osoba. Przemianowane w... na przedsiębiorcę teatralnego. Tak, tak. No i właśnie ponieważ król dosyć mu ufał, to jeszcze w czasach właśnie, kiedy teatr funkcjonował, kiedy gdy teatr funkcjonował właśnie w gmachu tym Pałacu Radziwiłowskiego, czy obecnego Prezydenckiego, no to wówczas doszło do pewnego rodzaju wojny o teatr. Dlatego, że tak się złożyło, że kiedy uchwalono ten przywilej teatralny, to jego beneficjentami byli książęta słukowscy, niespecjalnie sprzyjający królowi, którzy weszli w spółkę z Adamem Ponińskim, czyli zresztą tym marszałkiem Sejmu Rozbiorowego. To jest zresztą Także... jedna z najobrzydliwszych postaci w historii naszego no, kraju. Ale no, możemy się domyślać, że to ten teatr, który powstał wcześniej w 1765 roku jako narzędzie reform i takie no, jedno z ulubionych dzieci króla, prawda, ten teatr, nagle się okazał, że znalazł się we wrogich rękach i dlatego królowi szczęśliwie udało się do tej spółki teatralnej stawić właśnie Franciszka Ryksa, który ostatecznie przejął i teatr, i ten monopol. E, natomiast no, rzeczywiście dzieje teatru, teatru narodowego w XVIII wieku są okropnie zawiłe i pełne takich gwałtownych zakrętów i właśnie ledwo ta sytuacja się ustabilizowała, czyli tam dwa sezony pod opieką królewską ryk z tym teatrem spokojnie sobie zarządzał, no to właśnie powstał ten problem, że po prostu nie ma budynku teatralnego, bo Radziwiłł ten budynek wymówił i trzeba było gwałtownie bardzo podejmować decyzje i bardzo szybko postawić nowy gmach. Prawda? Ja myślę, że akurat w wypadku tego budynku, o którym mówimy, to określenie warszawskie tempo pasuje do niego jak ula, Dlatego, że to był teatr, który powstał właśnie no błyskawicznie. Tak, na tak, W ciągu kilku miesięcy. 11 marca 1779 roku Elżbieta Lubomirska położyła kamień węgielny pod ten teatr. A tego samego roku jeszcze ten teatr został otwarty. Tutaj może pozwolę sobie nawet na cytat. Od założenia swego Warszawa nie miała nigdy publicznego teatru, ale w przeszły czwartek księżna jejmość lubomirska, marszałkowa Wielka Koronna w przytomności tutejszego państwa założyła w stolicy pierwszy kamień na takie teatrum, które sumptem swoim imć pan Ryks, starosta Piaseczyński na długiej ulicy wymurować postanowił. No właśnie, bo ulica Długa to było to miejsce, gdzie było główne wejście do teatru. Tak jest. Ten teatr właśnie od początku został wybudowany w dosyć interesujący sposób. Warto tutaj też zresztą wspomnieć, że rozpatrywano kandydatury dosyć niezłych architektów, dlatego, że projektował mach teatru na Placu Krasińskim m.in. Domenico Merlini, czyli twórca teatru Starej Oranżerii. Zainteresowany współpracą był także Fraim Schreger, świetny klasycystyczny architekt, natomiast Ryks ostatecznie postanowił powierzyć budowę tego teatru właściwie nieznanemu architektowi. Poteniości? Znanemu sobie, bo <śmiech> najprawdopodobniej właśnie to był współpracujący z Ryksem Bonaventura Solari. Architekt niespecjalnie Nieznane, ale tu trzeba przyznać, że no w ciekawy sposób wywiązał się z tego zadania. Ten teatr od początku miał mieć dwie funkcje i one od razu się odbiły w jego kształcie, w jego bryle. Ten teatr miał dwa wejścia, jedno właśnie od strony ulicy Długiej, jak pani redaktor wspomniała. To było, I to, to było główne. wejście dla publiczności, takie główne, tak jak to w teatrze bywa, że na osi, fuaje widowni, sceny. Natomiast ten teatr miał wszelako drugie wejście i to było wejście od strony Placu Krasińskiego gdzie był osobny portyk i do budówka. I to było wejście specjalnie dla Króla, dlatego że Król był zaangażowany finansowo w budowę tego teatru, wspomógł Ryksa. I ten teatr jakby od razu wymyślono jako teatr mający podwójną funkcję. Czyli z jednej strony to był rzeczywiście teatr publiczny, zarządzany przez prywatnego przedsiębiorcę, czyli właśnie Ryksa, ale z drugiej strony był to teatr wspomagany przez Króla. I Król w związku z tym miał prawo w tym teatrze do trzech lóż. To były, patrząc od strony, sceny trzy pierwsze loże pierwszego piętra. Król najczęściej zasiadał w loży środkowej. Boczne należały do jego rodziny. Za tymi lożami mieścił się salonik królewski, gdzie król mógł się skryć, przyjmować gości, załatwiać jakieś sprawy. No i oczywiście na dole jeszcze była sień, do której prowadziły osobne schody. To znaczy, że od strony Placu Krasińskich jego królewska mógł podjechać karocą, wysiąść wygodnie pod portykiem i wejść prosto do swojej loży. A właśnie, też przypomnijmy, to jest bardzo interesujące, bo mogłoby się oczywiście wydawać, że osoba króla powinna mieć prawo siadania w tym punkcie, który jest punktem najlepszej widoczności w każdym teatrze. To znaczy na balkonie, ale z tyłu widowni. Tak. Natomiast na tym słynnym obrazie, który pan dzisiaj, którego reprodukcję pan dzisiaj mhm. przyniósł, widać tego króla w takiej loży, kto, o, o której można by powiedzieć, że on nam gwarantuje wszystko, ale na pewno nie najlepszą widoczność scenicznej akcji. To miało oczywiście... Nawet takie no, kilka przesłanie. powodów tutaj tak, rzeczywiście przede wszystkim było... Czyste przesłanie polityczne. Tak, ale było tak, że rzeczywiście no, wcześniej modniejsze takie loże dla monarchów robiono rzeczywiście na nawet Wysokości pierwszego balkonu naprzeciwko sceny. i ten Żeby ta... był za tak, że... dobrze tak, widoczny. Tak, tak, tak. I żeby najlepiej widział w czasach, kiedy modne były dekoracje o perspektywie Oczywiście. wgłębnej. Czy jeszcze w XVII wieku. I teatr na Placu Krasińskich taką lożę miał, która też należała do... była w zarządzie królewskim. Tylko, że tam najczęściej przedstawiciele dworu albo goście króla byli No sadzani. tak, ale nie do pomyślenia jest sytuacja, żeby król miał oglądać plecy ludzi. Prawda? Natomiast no. właśnie loża królewska znajdowała się jako jeden nad najbliższych sceny i to się wiązało z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, spektakl można było oglądać z bliska. To było bardzo cenne w słabo oświetlonym teatrze, że rzeczywiście te loże prosceniowe były bardzo atrakcyjne i w XVIII wieku królowie bardzo często siadali po prostu z boku sceny. Po drugie, władca dzięki temu był widoczny cały czas. Powinno się go, tak. <laughs> Był wyeksponowany, prawda? Więc to jest kolejna rzecz. I trzecia rzecz, w XVIII wieku dosyć modne były dekoracje, opaść perspektywie skośnej. To znaczy, że właśnie świetnym punktem widzenia były loże prosceniowe, dlatego, że dekoracja szła z kosem pod kątem i była ustawiona właśnie tak, jak dla widzów Czyli można sobie wyobrazić, luz. że w gruncie rzeczy te dekoracje były robione dla najważniejszego widza. Tak, tak. No z reguły dekoracje właśnie w dawnych wiekach projektowano według tej najlepszej perspektywy, czyli przewidziane były dla najważniejszego z widzów. Ta loża królewska właśnie, ta środkowa pomiędzy dwiema, ale znajdująca się blisko sceny, wyróżniała się jeszcze jedną rzeczą. To była loża, która posiadała okna z szybami i król mógł się autentycznie w niej zamknąć, czyli mógł być niewidziany, widzieć widownię i spektakl, natomiast sam był niewidziany, no bo w słabo oświetlonym teatrze szyba była taką granicą, która rzeczywiście wyciemniała. Jednocześnie to pewnie mogło być przydatne też przy załatwianiu jakichś spraw w teatrze. Proszę zobaczyć, właśnie zamykana na, z oknem loża, salonik z tyłu. Od razu Dwie się sąsiedn... kojarzy z... Jestem Ziemnymi się niezajmowane przez rodzinę, więc osoby zaufane zaufanku, najbardziej, oczywiście. prawda? Więc rzeczywiście no, widzimy tutaj niesamowity program. Jest to Wydaje się to bardzo fascynujące. A czy prostu. może być, jest to jest niesłychanie pragmatyczne? Tak jest, ale no jednocześnie takie szalenie ciekawe także od strony historii architektury. Czy my, współcześni widzowie w tym teatrze, czulibyśmy się dobrze, czy czulibyśmy się dziwnie? Z całą pewnością dziwnie. To pewnie którzy historycy teatru pewnie byliby zachwyceni, ale taki widz nieprzygotowany historycznie pewnie byłby bardzo zaskoczony wieloma rzeczami. Ale niektóre rzeczy możemy jeszcze zobaczyć w teatrze w Łazienkach Królewskich. Tak, Wciąż są uławy, które w tak, tamtym teatrze tutaj też istniały. na pewno taką rzeczą, która by szokowała współczesnego widza, to jest na przykład brak możliwości wyciemnienia widowni, prawda? To, że widownia w czasie spektaklu była oświetlona, tam były świece przecież, więc ich się nie dało tak po prostu szybko gasić no bo potem byłby problem z ich zapalaniem więc one się paliły w czasie e, spektaklu, co powodowało, że ludzie widzieli wówczas nie tylko to, co się dzieje na scenie, ale widzieli to, co się dzieje w innych lożach. To miało swój urok oczywiście, no bo ludzie w lożach przychodzili do teatru też, żeby się że, pokazać, że ociecie, żeby za siebie Dziś popatrzeć. jako zabieg artystyczny współcześni reżyserzy także traktują no zapalenie ale, ale postawcie się Państwo na miejsce ówczesnych aktorów, jak oni musieli się przebijać i walczyć o uwagę, prawda? No to, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tamtych w czasach istniał obyczaj głośnego rozmawiania w czasie przedstawienia. To, to I komentowania kole... tego, co robią na scenie Kto? To jest kolejna rzecz. Reprodukcja obrazu, który mam tu przed sobą, jest to obraz, który nosi tytuł Wnętrz Teatru na Placu Krasińskich. Jest to obraz znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego. Niestety obecnie od lat jest w magazynie, nie można go zobaczyć. On gdzieś ten obraz dawno, dawno temu był depozytem w Muzeum Teatralnym w Warszawie, a jeszcze dawniej temu Muzeum Teatralne w Warszawie miał stałą ekspozycję i rzeczywiście mm. Ten, m, słaby artystycznie obraz, a niesamowity dokument historii teatru był... I tak go należy traktować. Tak, by, był do obejrzenia i widać rzeczywiście na tym obrazie masę ciekawych rzeczy. Myśmy na razie powiedzieli właśnie o tych lożach królewskich na poziomie pierwszego piętra, natomiast uważny widz, kiedy spojrzy na ten obraz, to jedna z rzeczy, która mu się rzuca w oczy, to jest to, że spora część widzów na parterze stoi. No właśnie, to właśnie chciałem powiedzieć, żeby obejrzeć to na... przedstawienie, no to człowiek musiał to przypłacić bólem nóg. Yy, tak, przy czym to było tak, że te miejsca... Ale stało się również w Teatrze Szekspirowskim, to nie była nowość. Tak, i te miejsca na parterze, to nie były jakieś takie miejsca dla byle kogo tu trzeba dodać. Tam bardzo często arystokraci przebywali, tylko że był taki zwyczaj, że parter był przeznaczony tylko dla mężczyzn. I tam przychodzono, no, w takich celach wyraźnie towarzyskich. Na tym obrazie yy, niektórzy z magnatów stoją tyłem do sceny. Czyli oni tam nie przyszli oglądać tego, co się to dzieje, przyszła, tylko przyszli porozmawiać załatwić jakieś sprawy, czyli publiczność mogła się tam zachowywać dosyć swobodnie. Zresztą, żeby sobie wyobrazić to ówczesne życie teatralne, no to trzeba sobie zdać jeszcze sprawę, że na przykład w takich teatrach, w Teatrze na Placu Kraśnicki też były takie zwyczaje, w czasie spektaklu normalnie można było kupić lody, albo napoje zimne, tak zwane rynfreszki, albo coś innego do jedzenia, więc no tam to było bardzo żywe. Natomiast no, część parteru była siedząca, oprócz tych miejsc, gdzie właśnie arystokraci i inni widzowie swobodnie się mogli przechadzać, o ile przyszli sami, bo jeżeli przyszli z żoną, córką, siostrą, to siadali raczej w loży. Bardzo często wynajmowali na stałe loże, a po prostu no, ze względów towarzyskich też mogli sobie po tym parterze miło spacerować. Ale odwiedzano się. Odwiedzano przecież się przecież oczywiście też. Część była też miejsc siedzących, przy czym to były ławy. Właściwie znacznie później dopiero pojawiły się fotele na parterze. Ten proces takiego osadzania widzów na na parterze trwał dosyć długo i on raczej... I też tak, trudna była zmiana miejsca. Tak, i on się ugruntował Co dopiero się w XIX wieku w tak zapisach. naprawdę. Teatr XVIII wieczny to jeszcze jest teatr, gdzie po teatrze tak można swobodnie chodzić. Teatr bardziej dostosowany do widza niż do aktora jednak. Przypomnijmy także bardzo specyficzne przeznaczenie uwertury operowej. Ona na samym początku... Długa, jest... głośna, efektowna, Długa głośna, żeby efektor. uspokoić żeby publiczność. Żeby i żeby dać czas y... na wyciszenie. Tak. tak jest. No, dzisiaj właśnie na nas działa ta magia światła, prawda? Czyli, że znika światło koło nas, to światło nad widownią i automatycznie nasze oko podąża za jedynym jasnoświetlonym to znaczy, miejsce, jest bardzo jasno świetlonym miejscem, czyli patrzy na scenę. To oddzielony świat tak. iluzji scenicznej tak, tak. od publiczności. Wtedy te światy były zintegrowane. Tak, tak, no ale oczywiście to się wiązało z pewnymi takimi rzeczami, że no tego możemy być pewni, że w naszych czasach gra aktorska bez porównania jest subtelniejsza dzięki temu efektowi, bo raczej w dawnych wiekach aktorzy musieli grać bardzo wyraziście. To oświetlenie no, nie pozwalało na to, żeby tak dobrze grać mimiką twarzy, tam ustawienie całego ciała, ustawienie gestyki, też dłoni i tak dalej, to wszystko miało znaczenie. Wiadomo, że, że grano w... bliżej prostszeniem, dlatego, że tam było światło. Tak, tak, tak, więc ten teatr... Ruch był nie wgłębny, tylko ruch był Raczej lewa, prawa. Tak, rzeczywiście w głębi sceny raczej była scenografia. No, pewna przestrzeń głębsza służyła do tańca, natomiast ci aktorzy, którzy się wypowiadali, grali, najczęściej stawali blisko proscenium, przy jego krawędzi. Tam był rząd świec ustawionych w jakby takiej częściowo odkrytej, blaszanej rynnie. Ona wybłyszczona w środku działała jak reflektor, czy odbijała to światło właśnie na aktorów. No przy czym to było niebezpieczne, bo jak się w takiej efektownej sukni podchodziło zbyt blisko świec, to można było sobie ten kostium troszeczkę przypalić. A biorąc pod uwagę, że duża część architektury teatralnej była drewniana. No zdarzały się niestety właśnie... Drobne bo... podpalenia. Tak, tak. Natomiast na tym obrazku. Obrazie, o którym tutaj mówimy, to jest też taki dosyć ciekawy moment, bo na tym obrazie widzimy, że oprócz właśnie tych świateł przy proscenium, oprócz świeczek, którzy mają muzycy, bo widzimy tu też kanał orkiestry i tam muzyków przy pulpitach mają świeczki. Orkiestra nie jest duża. Nie jest duża, nie, ale jest osobny kanał orkiestry, bo ten teatr służył nie tylko do spektakli dramatycznych, ale też operowych i baletowych. No ale w spektaklach dramatycznych także Muzyka, tak. tak oczywiście. To była Muzyka wtedy w ogóle taka zasada, i o tym, tak. proszę Państwa, musimy przypomnieć, że aktor tamtego czasu hmm. był nie tylko aktorem, musiał być także śpiewakiem tak i jest. tancerzem. Bogusławski był także śpiewakiem. Był śpiewakiem. Tak. Pożądaną rzeczą było, żeby aktorzy byli także instrumentalistami. Zresztą z opisów tego pierwszego przedstawienia, które w roku 79 we wrześniu zaistniało na scenie Teatru Narodowego, właśnie zabrzmiało te Deum Laudamus jako początek spektaklu. Co ciekawe, tak, i tylko kończąc tę sprawę oświetlenia, to bym jeszcze dodał, że właśnie na tym obrazie widzimy taki ciekawy moment, że także wszystkie kandelabry, żyrandol, wszędzie się palą światła, co wskazuje dowodnie na jedną rzecz, że jest, ten obraz został namalowany w jednym z galowych wieczorów w ciągu roku, a takie wieczory były cztery, to były imieniny króla, urodziny króla, rocznica elekcji, rocznica koronacji, więc tutaj widzimy właśnie jakieś galowe przedstawienie. No, przypomnijmy, że ten teatr ruszył pierwszym przedstawieniem, które się odbyło na inaugurację, to była właśnie piętnasta rocznica elekcji króla tak? Stanisława Augusta. I przy, I przy okazji warto powiedzieć, że właśnie siódmego września 1779 roku, kiedy zainaugurowano ten teatr, wystawiono tam komedię francuskiego autora Pierre'a Dessereau w przekładzie Wojciecha Bogusławskiego, komedię zatytułowaną Amant, autor i sługa oraz operę Bednarz z librettem opracowanym przez Jana Bodłena z muzyką François Josefa Gosseka. Proszę państwa, no mamy dla pana i dla naszych słuchaczy niespodziankę. Możemy sobie mniej więcej wyobrazić, jak mogła brzmieć ta muzyka. Posłuchajmy, to jest fragment symfonii c tegoż Gosseka, gra orkiestra Le Zagremont. muzyka pokazuje, że mamy do czynienia już z dojrzałym klasycyzmem. W taką epokę muzyczną wkroczył ten teatr, który jest bohaterem naszej dzisiejszej opowieści. No, zresztą w tym miejscu warto dodać, że był to teatr, gdzie obok zespołu polskiego występowali artyści operowi włoscy. Właśnie. Był to teatr, gdzie występowali też Niemcy grając w oryginale czarodziejski flet na przykład. Proszę sobie wyobrazić. Występowali tutaj Francusi, e, aktorzy też. francuscy. Co ciekawe były tutaj też popisy występów teatrów dziecięcych po prostu złożonych z dzieci, więc no, ten przegląd był tu bardzo, bardzo szeroki. Co ciekawe, z tego co wyczytałam te zespoły zagraniczne występowały na zmianę z zespołem polskim. Z reguły starano się to tak rzeczywiście robić, żeby poszczególne dni rozdzielać pomiędzy różne zespoły. No też trzeba powiedzieć, że w tych kilkudziesięciu lat kiedy ten teatr działał, no to te zmiany były ciągłe, ponieważ to były instytucje właśnie przedsięwzięcia prywatne, więc ich niestabilność była duża. Kiedy ten teatr ruszył, tym beneficjentem monopolu teatralnego był Franciszek Ryks. Antreprenerem, czyli takim człowiekiem biorącym na siebie organizację teatru, przedsiębiorcą teatralnym był przedstawiciel Warszawskiego mieszczaństwa czyli Michał Bizesti, natomiast dyrektorem teatru, czyli dzisiaj takim dyrektorem artystycznym, byśmy powiedzieli, był Pierre Gejar, już też z teatrem wcześniej warszawskim związanym. To się później często zmieniało, natomiast jak mówimy o takich sprawach organizacyjnych, to trzeba podkreślić, że to właśnie ten teatr na Placu Krasińskich to był teatr, w którym trzy dyrekcje sprawował Wojciech Bogusławski, czyli właściwie no, jedna z najważniejszych postaci w historii Teatru Polskiego. Profesor Anna Kuligowska-Korzeniewska opowiadała mi kiedyś, że on bardzo często był widziany w kostiumie, jak na przemierzający plac Krasińskich, zanim wszedł na scenę, bo często po tym placu Krasińskich w rozmaitych kostiumach To, to się też wiązało z pewną rzeczą, że ten teatr, owszem, on był duży, dlatego, że on był na około tysiące widzów. To jest sporo. Natomiast skarżono się na tak zwane zaplecze techniczne. Były problemy z garderobami, artyści musieli się przebiegać. Bardzo często we własnych mieszkaniach. Więc z tego powodu Bogusławskiego można było zobaczyć, to jest dzisiaj rzecz nie do pomyślenia, żeby aktor pokazywał się w scenicznym kostiumie na ulicy. Wtedy to było zupełnie normalne. Żywot tego teatru nie był długi, natomiast był to żywot pełen chwały, bohaterski i to było w sumie bardzo szczęśliwe miejsce. Przypomnijmy wobec tego, ponieważ jesteśmy akurat blisko tej rocznicy. 1 marca 1794 roku odbyła się... Prapremiera jednego w ogóle z najważniejszych przedstawień polskiego teatru, czyli cudu mniemanego, Krakowieku figurali Stefaniego, to było przedstawienie, które właściwie jest pewnym elementem, dlatego że mówi się, że teatr bywa zjawiskiem politycznym, ale rzadko wywołuje sam rewolucję. Nie ma sporticzy, jak wiadomo, wywołała rewolucję w Brukseli. Dejmkowskie dziady wywołały rewolucję w Polsce. Pierwszą taką w gruncie rzeczy rewolucją w naszym kraju, którą wywołał teatr, to były to by te Krakowiaki i Górale, tak to się nazywało. To był ten punkt zapalny, który sprawił, że wybuchła insurekcja warszawska. Bo też i Bogusławski rzeczywiście z władzami powstania był związany, więc ten wypór był nieprzypadkowy. Sam Bogusławski wspominał to po latach, że różne sukcesy na tej scenie odniósł. Mówił, że zadziwił Aksu, czyli opera sali którą z polskim zespołem wystawił, co było no dużą rzeczą zabawiła, że rzadka, czyli kozarara, ale krakowiaki pozyskały wszystkich serca, zapaliły wszystkich umysły. I co dodaje ważnego Bogusławski? Stosowność, jakiej z ówczasowymi okolicznościami domyślano się w tej operze, sprawiła, że po trzech ciągłych onej wystawieniach zakazaną została, czy jakby targowiczanie spróbowali wykończyć ten spektakl. Ci, którzy w niej nic więcej oprócz wesołej zabawy nie upatrywali, zasmucili się jej zgonem. Lecz ten chwilowy letarg wkrótce ją w świetniejszej epoce wrócił do życia i rzeczywiście stała się no, takim spektaklem manifestem. To jest rzeczywiście utwór niesamowity, bo też po Bogusławskich zostało nam kilkadziesiąt tekstów, ale większość tekstów Bogusławskiego jest przekładami. Natomiast y, Cud Mniemany, czy Krakowiocej Górale, jest jego dziełem, tak, tak. Y, mającym jakieś oczywiście też tam fragmentaryczne pierwowzory, znamy te inspiracje. Natomiast jest to utwór oryginalny z muzyką Stefaniego. Poza tym przypomnijmy jeszcze jedną rzecz: że po raz pierwszy bodaj na scenie pojawia się no, lud. Coś, co jest. Mniemaną oczywiście mową ludową, ale wcześniej tego nie było. Znaczy, znaczy tutaj... w niemieckich zinkszpilach to myśmy to miewali. Znaczy ale tutaj przede, przede wszystkim nie. ten lud pojawia się w takim znaczeniu politycznym, co ważniejszym, bo pewne takie, e, pewnych takich elementów etnograficznych i takich postaci moglibyśmy się wcześniej doszukiwać. Natomiast no, tutaj sens pojawienia się ludu jest niezwykle ważny. I rzeczywiście no, ci Krakowiacy górale, którzy e, ukazują nam animozję pomiędzy no, dwoma grupami etnograficznymi, i tak byśmy powiedzieli, których udaje się im pogodzić Bardosowi, czyli studentowi wędrującemu, który dzięki maszynie elektrycznej pokonuje górali, ale wtajemnicza ich, w jaki sposób ich pokonał bezszlachetny, więc nie chce być takim magikiem, tylko raczej nauczycielem, doprowadza do tej zgody. No to tutaj jakby ta akcja nam pokazuje dwie rzeczy, bo z jednej strony widzimy tutaj pokazaną historię najazdu, prawda? Mamy z jednej strony tych poczciwych krakowiaków, z drugiej strony napadają ci ich górale jako ktoś zewnętrzny. No to było zrozumiałe w czasach insurrekcji warszawskiej i to, to kościuszkowskiej. Mówimy górale, ale... myślimy kto inny, tak. tak. Ale tutaj jest drugie znaczenie, że właśnie ta zgoda, do której doprowadza bardzo między krakowiakami i góralami, to jest jeszcze ważniejsze, bo tak widzimy na scenie konflikt narodowy, który no tam gażeć pospolitą. to było najważniejsze osiągnięcie teatru politycznego? Wydaje mi się, że tak, dlatego, że rzeczywiście no, to, to, to budowało to budowało na no, pewien bit wręcz teatru i to jeszcze przez długi czas ten spektakl naprawdę e, przez długie lata pozostawał takim ważnym wspomnieniem. No parę Szczególnie... rzeczy się nałożyło, moment historyczny, prawda znaczenie, ranga artystyczna jednak tego utworu. Tutaj no rzadko to, kiedy wszystko, wszystko doktorze, się tak jedno... Słuchającego możemy powiedzieć to jest jeszcze w dodatku dobra muzyka po prostu. Tak, to to też. też. Ale można też przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Wojciech Bogusław spodziewał się ingerencji i cenzury, dlatego tekst złożył tuż przed premierą ponoć i dlatego zaraz po premierze, zanim cenzura się dowiedziała, udało się jeszcze dwa razy to przedstawienie zagrać. Tak, i tutaj jeszcze jedną rzecz bym dodał, że sam Wojciech Bogusławski oczywiście oprócz tego, że ten utwór napisał i przygotował na scenę, to oczywiście też w nim wystąpił. Wystąpił w roli Bardosa, czyli właśnie tego studenta doprowadzającego do zgody narodowej. To jest nieprzypadkowe. Bogusławski to mamy czasy jego drugiej dyrekcji warszawskiej, czyli lata 1790 94 To jest taki szczytowy moment w ogóle w karierze Bogusławskiego i aktora i dyrektora, więc rzeczywiście tam sięga po pewne bardzo charakterystyczne role na tej scenie Teatru na Placu Krasińskich. On gra na przykład starego Dominika w Taczce Odciarza, gra Ferdynanda Kokla w Henryku VI na łowach i gra Bardosa w Cudzie Mniemianym. Wszystko to są postaci prostych, mądrych ludzi, więc jakby takich mędrców z ludu. Jakby to, to jest ulubiony typ ról Bogusławskiego w tym okresie. No i bardzo nam to pokazuje chyba jak widział tą funkcję teatru w społeczeństwie. To miejsce, ta scena jest areną wielkiej przemiany kulturowej, zakończonego klasycyzmu i rozpoczynającego się w gruncie rzeczy romantyzmu. Zresztą na bardzo różnych polach, bo przypomnijmy, no, zaczyna muzyką Goseka, natomiast to jest także miejsce, w którym koncertuje młody Fryderyk Chopin. Też tak trzeba jest, o tym pamiętać. Tak A więc już mamy do czynienia z romantyzmem. To też jest czas rodzącej się krytyki teatralnej. Tak jest. To jest zobraż... I pierwszych recenzji polskich tekstów, mm -hmm. które się pojawiają w krytyce teatralnej ale też y, tego wpływu publiczności, która kiedy dobrze odbiera spektakl, może doprowadzić do ponownych wystawień. To prawda, a jednocześnie warto wspomnieć, że no te wystawienia takich utworów właśnie jak Barbara Radziwiłówna są ciekawe z tego względu. Nie tylko ze względu na to, że to jest klasycyzm, bo to też cenne, ale jeszcze z tego względu, że mamy tu do czynienia z tragedią narodową, czy tragedią braną z historii Polski, co no po utraceniu niepodległości było świetną okazją do budowania pewnych aluzji politycznych, bezpiecznych. To były rzeczy, które cenzura nie zawsze rozumiała, o czym te dramaty tak naprawdę są. Kim jest Bona, która wykańcza poczciwą Barbarę Radziwiłłów? Polskiego widza te rzeczy były zrozumiałe, więc ta tragedia narodowa rzeczywiście pełniła bardzo ciekawą funkcję. Ona pełniła też ważną funkcję terapeutyczną, dlatego że autorzy tych tragedii narodowych pokazywali, że owszem, Polska upadła, ale upadła nie dlatego, że no, taka była zła i słaba, tylko właśnie dlatego, żeśmy no, byli jakimś no, w pewnym sensie takim wybranym narodem i że myśmy właśnie ponieśli początki mesjanizmu tak naprawdę rodzą się w tym warszawskim klasycyzmie. Tam jest próba wyłożenia pewnej historiozofii właśnie, że ta klęska nie tylko z naszej słabości wynika, ale właśnie też czasami z naszej mocy i z tego, że byliśmy dobrzy. A skoro wobec tego pra... o tym mówimy, przypomnijmy, że w tym teatrze odbyła się też niesłychanie ważna wizyta ten teatr zaszczycił swoją osobą sam cesarz Napoleon. A to no właśnie. było niesłychanie ważne wydarzenie. No tak i tutaj w ogóle trzeba zwrócić właśnie uwagę, bo wspominałem, że w XVIII wieku Teatr Narodowy był takim czasem niespokojnym, no ale ta ostatnia dyrekcja Bogusławskiego od 1799 do 1814 to jest też czas ciągłych przemian. Proszę zobaczyć jak w krótkim czasie różni ludzie rządzą Warszawą. Rządzą Warszawą Prusacy, Sasi, Francuzi, niebawem wejdą Rosjanie znowu i tak dalej. Więc rzeczywiście to było niezwykle trudne wydarzenie, żeby ten teatr dostosował się też politycznie do osób mających władzę. Powiedzmy w przypadku Napoleona była to prostsze, bośmy z nim sympatyzowali. W przypadku niektórych władców było to nieco trudniejsze, bo chodziło o to, żeby pewien efekt osiągnąć, a pozostać sobą. Więc no to też to trzeba powiedzieć, że to widać na Austriackiego przykład... Austriackiego cesarza warszawska publiczność zbojkotowała. Ale trzeba powiedzieć na przykład, że właśnie te późne czasy Bogusławskiego to są czasy jakieś takiej nieprawdopodobnej też umiejętności gry politycznej po to, żeby ten teatr zwyczajnie mógł funkcjonować. Ale też y, trzeba powiedzieć zabiegania w jakimś sensie o względy warszawskiej publiczności, która w jakimś sensie była wpływowa. Ponoć Fredro jechał ze swoim panem Geldhabem do stolicy, żeby ten tekst tam był premierowo pokazany choć nie w teatrze. Lubi, tak, tak. choć Warszawy No nie... tak, ale jednak no, był to główny teatr na ziemiach polskich. Proszę zobaczyć. Też proszę zwrócić uwagę na tą publiczność warszawską, wśród której jednak no, były osoby opiniotwórcze, prawda? Więc to ma duże znaczenie. Natomiast to też właśnie powodowało to, że na przykład Bogusławski był pomiędzy takim młotem i kowadłem i to często odczuwał na własnej skórze, że z jednej strony musiał się dostosowywać do publiczności wymagającej, a z drugiej Strony musiał się dostosować do aktualnej władzy. Przychodzą lata XIX wieku. W 1831 teatr zostaje zamieniony na Lazaret. Doznaje ogromnych uszczerbków na swojej substancji materialnej. Zostaje odbudowany. Ale w 1833 roku oczywiście pustoszeje w związku z otwarciem Teatru mhm. Wielkiego. Ale to nie oznacza końca istnienia tego budynku. Choć przypomnijmy, że w zasadzie prawie do końca jego istnienia, gdyby się weszło do środka, no to zobaczyłoby Tam się było dalej Tak, cały czas układ teatralny, przy czym no, te, teatr wielki zaczął być budowany już troszeczkę wcześniej, bo wiadomo, że to jest schyłek teatru na Placu Krasińskich. On był budynkiem dość ładnym, ale no budowanym szybko, więc pewnie już też mającym jakieś swoje I przebudowywanym teta, i przebudowywanym, więc tutaj było zrozumiałe, że trzeba stworzyć nowy budynek. Natomiast ten budynek rzeczywiście jakiś czas funkcjonował, on wówczas w, Był 1800... tak, on w 1833 roku należał jeszcze do Marii Teresy Tyszkiewiczowej, czyli siostry księcia Józefa Poniatowskiego, bo oni to dziedziczyli po królu, który odkupił od Ryksa kiedyś ten budynek. Natomiast w roku 1833 no właśnie Tyszkiewiczowa zdecydowała się już sprzedać i ten budynek i tam ulokowano w tych różnych przybudówkach typu no to wejście królewskie, to tam umieszczono sklepy po prostu. Bodajże osiem sklepów się mieściło. Natomiast tam, gdzie była scena, widownia, a także sale redutowe dawne, bo kiedyś od strony Nowego Miasta jak na tyłach teatru były jeszcze sale redutowe przeznaczone do bal. Pięć tam sal się mieściło. Trzy do tańca, jeden jako taki salon, a jeszcze jeden jako, no, do, jako jadalnia dla gości. No to właśnie tam umieszczono składy wełny. 18 wieczny budynek miał to szczęście, że w latach 70. XIX wieku, no dożył czasu fotografii. Mamy jego fotografię. No właśnie, ta fotografia jest strasznie smutna, dlatego, że ona pokazuje, no przepraszam bardzo, jednak jakąś, no, nie przypomina tej godnej sylwetki teatru. To prawda. No i w latach 80 XIX 19 wieku on w większości został rozebrany, co było związane z przebudową Placu Krasińskich, z przedłużaniem ulicy Nowiniarskiej, która miała z północną częścią Warszawy tę... Chociaż się Ładzie. podobno zachowały. Więc właśnie jedna czwarta mniej więcej pozostała, przetrwała aż do 1944 roku, no co robi na nas duże wrażenie. Wobec no tak, tego, proszę Państwa, idąc ulicą miodową, skręcając w ulicę długą, patrząc na ten, że właśnie pomnik Powstańców Warszawskich i te postmodernistyczne budynki, właściwie to są dwa budynki Sądu Najwyższego, Popatrzmy wobec tego i westchnijmy obyczajem naszej audycji. Kiedyś był tu teatr. A my snując tę refleksję, dziękujemy Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był profesor Patryk Kęcki, profesor Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Dziękuję. A my dziękujemy serdecznie. Monika Pilch i Tomasz Mościcki.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 Sędzia śledczy musiał pisać do kuratora okręgu, aby zakazał Zieleniewskiemu mieszać się do śledztw, gdyż dzięki hałasowi, jaki wszczynał on około każdej sprawy, kilku niebezpiecznych zbrodniarzów ukryło się spod oka władz. Znany był wypadek, że energicznie poszukiwany przez policję włamywacz mieszkał długie miesiące jako lokaj u Łuki Iwanowicza i pomagał mu w tropieniu przestępstw popełnionych przez samego siebie. Każdy z nas, panowie, musi wytworzyć w sobie jakąś manię, która by go chroniła od prawdziwego obłędu, mówił Kuźniecow. I doprawdy najstraszliwsi są ci, którzy traktują poważnie sam swój zawód takim, jakim jest, bez żadnych ozdób i przesłon. Różnych ludzi widywałem pośród rosyjskich pedagogów w ciągu 25 lat i oprócz pijaków ostatecznych nie spotykałem pośród nich normalnego człowieka. Żywy człowiek musi czymś żyć, a żyć teraźniejszą szkołą może tylko jakiś torkwemada. I zdarzają się, zapewniam panów, zdarzają się całkiem inkwizytorskie natury, talenty pierwszego stopnia. Turkwemadą nasz dyrektor nie był, ale w jego spasłym ciele tkwiły słabe babskie nerwy i nachodziły na niego kaprysy i uniesienia całkiem nieprzewidywalne. Grymasi jak popadia w ciąży, wyrażał się Kuźniecow. Jednym z kaprysów dyrektora było tropienie przyszłych nihilistów. Po zamachu karakozowskim na skutek jakiegoś okulnika ministerialnego, mania ta wzmogła się jeszcze. Opowiadano anegdotki o przemowach dyrektorskich, mających wpłynąć na umoralnienie wychowańców. Ofiarę swoją dyrektor zapychał wystającym brzuchem do jakiegoś kąta swej kancelarii i podreptując przed nią i wymachując krótkimi rączkami, rozpoczynał swoje filipiki. – Nihilista, socjalista – piszczał swoim rozbitym babskim głosem. – W Boga nie wierzysz, żaby krajesz, Cyceron ci się nie podoba, Homera nie uznajesz, buty wyżej stawiasz od Iliady, co? – He, autorytetów nie uznajesz. – Co tobie autorytet? Ja mam siwe włosy, ale tobie tylko żaba, żaba, żaba i skalpel. – A ty mi znajdź sumienie skalpelem, co? – Siwe włosy, przesąd, ty myślisz sobie. O, także się rozgadał. A właśnie ja ci pokażę, kochanku mój. Także miałem ideały, także byłem młody. Ale za moich czasów, my, młodzi ludzie, słuchaliśmy granowskiego. Tak. Ja, jakem Sofoklesa w oryginale czytać zaczął, świece do kościoła kupiłem. He, panu Bogu trzeba podziękować. Antygonę Sofokles napisał. A dlaczego Sofokles? Skąd Sofokles? Wy mówicie materia. Pewnie. Pewnie z waszej materii antygona wyskoczyła. Tu granowski nieboszczyk. Ale co wam? Wam byle moleszot. Chemia. Już w Grecji byli sofiści, ale taki Plato... Nie śmiej się, żółto dziobie, nie śmiej się. Już nie tacy, jak ty z Platona sobie podrwiwali, a na dobre nikomu nie wyszło. Postępowy jaki? Ja także jestem postępowy. Tak jest, ja ci mówię Mam siwe włosy, a postępowy jest. A dlaczego postępowy? Bo mlekiem klasycznym wykarmiony O kalos kagatos, humanitas Znają was Encyklopedyści ci także myśleli Kondorcet musiał otruć się A ty myślisz pierwszy raz od was Dopiero świat uczyć się będzie? No proszę, proszę, naucz ty starego człowieka Pokaż ty mi swoją żabę Już ja was znam Teraz ogon pod siebie, a potem w krzyk ty teraz tak, a ja tobie siak Wam wszystko żarty Ty najpierw w Boga nie wierzysz, a potem wszystko na bok Matka, przesąd Ojciec, przesąd Ja, przesąd Antygona, miłość do brata Jaki tam brat, to wszystko zacofanie A ja właśnie powiadam, że nic z tego nie będzie Już ty mi swego jadu nie wypuścisz Matkę zarżniesz, Boga z nieba ściągniesz, mnie zabijesz, cesarza zabijesz, Grigoria Karłowicza zabijesz A wszystkiego tego nie będzie, bo ja ciebie dzisiaj jeszcze wypędzę Grigory Karłowicz był jednym z pedelów gimnazjalnych, szczególnie znienawidzonym przez uczniów Zaspokoiwszy swoją rządzę krasomówczą, dyrektor zazwyczaj łagodniał i sprawa najczęściej kończyła się na oratorstwie Przyszedłszy do klubowego pokoiku i przywitawszy się, Kuźniecow od razu zaatakował z najczulszej strony. Kapitan Moroszkin twierdzi, że klasyczne wykształcenie wpływa ujemnie na charakter młodzieży. Dyrektor skoczył. Jak pan powiedział? Kapitan Moroszkin? Zaraz napiszę do dywizyjnego generała. Kapitan Moroszkin podkopuje podstawy. Klasycyzm jest podstawą uczuć obywatelskich. On każe nam uszlachetniać siebie. Kapitan mówi, że klasycyzm nie zgadza się z naszym klimatem. Stary sowizmat. Człowiek pod każdą strefą jest człowiekiem. Ja się pytam pana, czy stopień szerokości geograficznej rozstrzyga o pojęciach moralnych? Ja pana bardzo proszę, niech mi pan odpowie. Aż to nie ja. To kapitan twierdzi, że klasycyzm wyradza całkiem niewłaściwe pojęcie o stosunkach ludzkich. Całkiem niewłaściwe? Wielki filozof Hegel z antygony wysnuł całą teorię prawa. Ale co nam Hegel? On musi być nihilistą, ten kapitan. I w armii jest ten jad. Jutro powiem rotmistrzowi żandarmów jedno tylko słowo. Hegel i Granowski. On już mu pokaże. Poczekaj no, gołąbku. Klimat niewłaściwy. Oni ci właśnie klimat zmienią. On się Czarnyszewskiego naczytał. Klimat, proszę. Dotychczas był Bóg, a teraz już tylko klimat się zaczął kwiatami zabiją albo tabaką, Łuka Iwanowicz mówi. A dlaczego zabił? Ja nie winien. Klimat winien. Już ja ci pokażę jak młodzież demoralizować. Ja się pana pytam, kto tu rządzi? Ja czy kapitan Moroszkin? Jedno słowo tylko. Ja czy Moroszkin? Więcej nic. Dobrze, dobrze. Naturalnie. Panu tylko matematyka, fizyka eksperymentalna, pięknie, bardzo pięknie. Niechaj rządzi kapitan Moroszkin. Niechaj rządzi. Ja jutro przyjdę i powiem na głos, Boga nie ma, Sofoklesa nie ma, jest klimat, więcej ani słowa I my mamy rząd, mamy policję, pięknie Ja się tylko rotmistrza żandarmów zapytam, czy wolno Moroszkinowi uprawiać nihilizm Ale poczekaj pan, przerwał Kuźniecow, bo to od tego się zaczęło Zaraz, Wroński twierdzi, nie powinno się bić kobiet, szczególnie na Hajką a Moroszkin w krzyk, aresztować, aresztować, klasyczne wychowanie. Otóż to, otóż to, dreptał dyrektor. Ja mówiłem, to wszystko Czernyszewski. Kobietę odstąpić można przyjacielowi jak rzecz. W Grecji były wypadki, ale to w innym okresie, a Plato tylko radził. Zresztą hetery odznaczały się wykształceniem, ale człowiek pochodzi od małpy. Więc cóż, matka? Matka, przesąd. Żona, także przesąd. A cóż jest? Nic nie jest, naturalnie A potem mówi się, że można bić na hajką Bardzo dobrze Rodzina jest podstawą państwa, tak czy nie? Pytam się pana, jak według pańskiej trygonometrii? Czy to także tylko klimat? Czy wolno w naszym klimacie burzyć rodzinę? A, ale bo nie pozwoli pan mi przyjść do słowa Moroszkin więc kazał swojemu dzieńszczykowi Bić żonę na hajką Krzysztof Banaszyk przeczytał kolejny fragment powieści Płomienie Stanisława Brzozowskiego. Do lektury wrócimy jutro o 13.50.